który powraca w glorii, chwale, e, przy akom akompaniamencie, gwałconych dziewic oraz zabijanych smoków. Witamy po letniej przerwie w odcinku nr 33. Podcast Gry na Serio ze mną jest jak zwykle przezajebisty i przerost Radolf. Który jakiś czas temu, znaczy przed chwilą, pokazał jak jego cudowne ręce potrafią pieścić sprzęty elektroniczne. Uch. Więc jeśli wasz penis jest elektroniczny i chcecie, żeby <grym grym> ten penis był pieszczony, <grym> Radom ma do tego po prostu boskie ręce i są do tego zupełnie stworzone. A po mojej lewej stronie, tak? Od mojej lewej strony znajduje się redaktor naczelny szanownego o, tak. podcastu oraz człowiek, który zakodował naszą stronę. na. Człowiek, który <grym> zakodował naszą stronę. Po raz 50. Jakbyście nie zauważyli, nie jesteśmy już na WordPressie, nie jesteśmy między m.in. na prawda? Ale jesteśmy teraz na Tumblrze. Macie? Maciejesz! Jak mam Yo. dla Ciebie teraz mówić? Maciek. Maciek po prostu? Tak. Już mówić. się przyznajesz, że tego nie wiem. No. Już nie jesteś Sinowi. Mogę być. Możesz być ścinowi, bo większość jesteś próbowałeś swojej kariery na YouTubie. No. no. no. Chyba, ale... chyba, chyba będę robił jakieś programy o historii. Tak? Fun with Flux. To byłoby dobre. No. no. E, więc wracamy do was, syny. Mam nadzieję, że się jaracie tym niesamowicie i każdy z was odrobił pracę domową, którą zadaliśmy wam w czerwcu. E, nie było? Nie a nie było, a, ja ale, było to, bo ja nie wiem. Stary. Może wyciąłeś, nie wiem, bo chodziło, żeby zaruchać coś w <śmiech> <śmiech> <śmiech> jeśli jeszcze, Jeśli jeszcze nie zaruchaliście, możecie to nadrobić. Spauzujcie podcast i wróćcie, kiedy, i wróćcie, kiedy będziecie już pełni e, prawdziwymi samcami alfa. Nie beta. Kurwa, takim jak Radolf. Spójrzcie, nie? gdybyście mogli zobaczyć Radolfa. No, teraz? Spójrzcie na Radolfa. Spójrzcie na Radolfa przez mikrofon. No. E, przynajmniej się postarajcie przez e, Ja jeszcze będę mówił o trochę innym no, na narzeczu, niż to, o które zazwyczaj mówię, bo dopiero co wróciłem do wielkiego miasta i wracam do mojego ulubionego hobby, czyli wpierdanie pielogów i gapienia się na ludzi na ulicy. E, ale dzisiaj będziemy gadać przede wszystkim o gierkach, które są zajebiste. I o tym, co się wydarzyło w przeciągu tych trzech miesięcy, kiedy się zejście opierdalaliśmy i mam nadzieję, że spędziliście czas lepiej niż my, e, czyli właśnie tak jak mówię, laski, lachony, dupy, dupeczki, a nie, nie grając głupie gierki. Nasze życie no, no. Skurwa, jest tak smutne, że musimy nagrywać podcast. Well done. Nie no dobra, to co się wydarzyło, bo w czerwcu chyba nie nagrywaliśmy w ogóle. Chyba już nie, już nam się nie chciało. Ale to teraz to było Ale wróciliśmy tylko tego, że nie, ale czego mówiliśmy. Albo nie. nie. Wróciliśmy tylko dlatego, że nie było nas... Nie, nie, czekaj. Chcę tylko powiedzieć, że nie było nas nie dlatego, że stwierdziliśmy, że to jest chujowe, bo nagrywanie podcastowe rzeczywiście jest chujowe i dobre dla ludzi, którzy mają już dzieci i nie mają co robić wieczorami, ale dlatego, że nie mieliśmy okazji się spotkać. I kiedy już mamy okazję ze sobą się spotkać, w jednym miejscu, bo nagrywanie przez Skype'a jest e, żałosne, prawda? No, no. no, no, no więc połowa... No, to i konka jest. nie lubię tego programu. Rzeczywiście to najlepszy powód, żeby robić no. swojego programu. A, tak, miałeś pewnie jak miałeś iPhone'a albo iPada. Kiedy pro... ja tak mam, że jeśli program ma obrzydkowikonka tego nie kupuję. No. Bez kitów, no, ja tak mam. Ej no, mam prosta filozofia, jeśli coś. Nie no musi być ładny. No nie? musi być ładny, to nie kurwa będzie Widzę, ten... masz tapetkę właśnie ładną. No, ja tą tapetę mam od trzech lat, więc od, od startu z systemu nie zmieniałem jej nigdy. I to jest dobre rozwiązanie. To jest najlepsza tapeta, jaka jest możliwa na no, rynku. Dobra, to co, Dobra, ee, co się I to nie są wzgórza, kurwa. To wzgórza z Windows XP. E, w branży czy tak w ogóle? W branży. W branży? Nie wiem, nie jestem w branży. <laughs> Więc możemy pominąć ten model. E, nie wiem, no. Wii U. Rzucam po prostu, będę rzucał tematami. Co myślicie o Wii U? I kolorowy. mnie, Nikolo, to Nikolo mnie tak. też. W ja, ja, chyba będzie. No, w płytrobie. 1500? Coś powiem tak tak. ci, że... na, na to kosztowało dobra. 600 zł, to by nie brałbyś, Nie brałbyś. mogłem. Nie, mi teraz wiesz, coś mi tam stanęło. Nie? Ja, jak była ta konferencja, teraz chyba niedawno miałem tam na dole mokre Tak jak powiedziałeś, a była chyba na początku września, czy połowie, Nintendo Direct, czy coś takiego. No, było coś takiego. No to trochę mi stanęło na wieść o bajonacie, o jak to niektórzy mówią, w na Wii U, jako ekskluzji. Właśnie. Było też tam kilka, jakby, gier, których teraz nie pomnę. Ale generalnie jest średnio, prawda, tak się wydaje. No tak jak mówię, no ten taką może się sprzedać tylko dlatego, że dawno już nic nie, ciekawego nie wyszło. Tak naprawdę, jeśli chodzi o sprzęt. Kiedy mieliśmy ostatnio jakąś, nie wiem, zmianę, jeśli chodzi o platformę, ograniał Vita, która też się 7 siedem A jeśli chodzi o dane no. no to dosyć dawno. To? W A, no, to już w ogóle jest przejmane. Więc no, to może być dobra opcja dla, dla, dla Nintendo, że no raczej to. są wypuszczeni i czekają grafiki i oczekują super nowej jakości grafiki, no, jeśli ale nie dostają. No właśnie. Stary nawet nie muszę oglądać screenu żeby wiedzieć, że nie dostałem, bo to jest Nintendo, No. Ale dostałem kurwa nowe Mario, nową Zeldę. Nową. No, nową. Nową. Nową. Bo tak, to już... jak tam, jak stary. Nie wiesz, nowa Zelda może, ale Mario już widzę, że w tym samym kierunku co zawsze idą, czyli jest Zombie, nie jest Zombie Mario U. No, no, Zombie tak. Mario. nie, jest Ma Super Mario U czy coś takiego, po prostu to jest znowu ten sam platformer, który już był odgrywany na każdej no, no, dalej, platformie tak itd., itd., więc to nie jest zupełnie nic nowego. I w Mariana coś chyba na poziomie e, Galaxii? Super Wójt, Mario Galaxy? Generalnie, generałach o, wiesz, o ten spin-off. Jeszcze trochę chyba będziemy musieli poczekać, zanim wiesz, Nintendo stwierdzi, o kurwa, może byśmy coś nowego zrobili, a nie ciągle dojmy tego biednego Mariana. dojdzie Mariana, to może być to zajęcie po <laughs> południe. Więc no nie wiem, no po prostu line-up jest, Zombie U może fajne, ale to jest kolejna gra o zombie, tylko ma fajny pomysł na, na tablet, na, na wykorzystanie tego tabletu, który e, nie ma multitoucha nawet czy coś takiego, więc to jest w ogóle opcja dla mnie, to jest smutne. Zastanawiam się, jak oni wpadają na no, takie No nie kurwa. Nie Zajęstwo. wiem, bez, bez, bez sensu. Zajęstwo. Ale ma pojawić się jakieś online i nazywa się coś takiego jak... Znaczy, samą granie online na, na poziomie tego, powiedzmy, które znamy z konsol normalnych. Nie od Nintendo. Ma, pojawi się też telewizja, czy no, jakieś hulu, czy coś takiego. Oczywiście w Polsce to nie zadziała i tak dalej. Zostaniemy te fan-playera, jeżeli widzisz seriala. seriale. E... Julię będziesz mógł oddać. Julię, nareszcie będę mógł, wiesz, puszczać pętli, Julia. <laughs> Prawo Agaty, no. ale to jest inna stacja chyba. To sama. To, to sama. to sama? Kurwa, ale to jest na TV-nie? Prawa Myślałem, że to Polsce. No to, jak to no. myślę o się na to śpieszyła właśnie. No wiem, że na to, ale nie myślałem, że to jest na Polsacie, bo tytuł był tak. Nie. Bo tytuł był tak chujowy, że myślałem, że to Polsat. Bo jeśli Polsat robi, jeśli robi serial to są chujowe. Po prostu mają chujowy tytuł. No ale seriale te to są chujowe. To są przynajmniej na licencji. You suck! 3 też kurwa nic tam się nie Nic nie, nie było. Tak i w kolonii też nic. Możemy Było to samo co na E3 Czyli tak. nic. I nie było Nintendo? No, no i Microsoftu no. nie było. Mm -hmm. Tylko Sony? No i naprawdę bierzą ciągle w To jest smutne. Właśnie wita jakoś potaniała za jej listę. No Tak, jest kurwa około 7 chyba aż po prostu podbada. to? No, A Wii U. Tak, bo, bo najlepsza gra, która wyszła na tą konsolę to Uncharted i. <śmiech> koniec. Kur. No, teraz chyba wiesz. Molly to become. Oooo! to become! Nigdy nie widziałem tego! Jakie to rewolucja! <śmiech> Zdrowie swoje własne poziomy! Wow! wow no wow. I będę mógł je udostępnić tylko wtedy, kiedy będę podłączony pod WiFi! Bo 3G nie wykorzystuje taki. Pokój oh. rzucić 3G! Jak się możesz przeglądać tylko internet ze swojej konsory, nie możesz grać online. Jej. Jej! Brawo, Sonny! No dobra, dobra. To co? TGS? Te, te tak zwany? Nic. Nie wiem, ale. bo widzimy teraz. A, jak E3, no to Assassin's Creed, na przykład, był no to fajnie, jeszcze disolow, ale to generalnie jest taki. Dialekt, I, który, który czekam. A i ten nowe Gwiezdne wojny coś tam starło z 13 lat. Ale to chyba tego tak nie było. 13 było, to, to było na trzy 3, nawet 3 no. I, I to było. zajebiście wyglądało. Ej, było to. No to chyba było, rozmawialiśmy. rozmawialiśmy. Ten... Właśnie wydaje mi się, że gydaliśmy, no. No Macie, na pewno nie. o kolonii nie mówiliśmy. No przecież trzy było na początku czasu, a wtedy no. jeszcze coś. No czy... Może, no. no. No nieważne, to no. samo było w kolonii, nie? No Więc no. możemy mówić spokojnie, że tak powiem, o 3 Przecież do same Vity podejrzewam, że Wii U, nie wiem, w przeciągu roku. No, jest fajnie cena do tej no. Wii U? No. Teraz kosztuje chyba 1500 wersji premium, mm -hmm. której nie, nie za bardzo rozumiem, bo chyba zwykła kosztuje 1200, mm -hmm. jest biała i ma dysk 4 giga czy 8, coś takiego. Nie pamiętam. E, a wersja czarna, wow, czarna, e, to jest czysty rasizm, bo powinna biała być lepsza. <głos> a tak to czarna jest lepsza bo ma więcej gwóźdź no, korzenie werpa. <trak> tak? <trak> no trochę, nie, trochę. wiesz. Nie przez przypadek znalazłem się w getcie sznoskim. <trak> Dostałem misję. <trak> Dobra, <trak> a, i jest droższa, tak? I co, co mnie rozwala, że po prostu ma większy dysk, tak? I mhm. dostajesz jakieś gierki w pakiecie. A i masz inny kolor. A z tego co wiem, można popiąć dysk. Normalnie. A wiesz dlaczego większy dysk? Czarny. No bo czarni mają większe. No wszystko jasne. No rasizm. Ale rozwala mnie to, że pod białą możesz no, pod z tego, z każdej. Pod pod możesz popiąć dysk taki przenośny na USB i możesz tam jebać 250 GB, więc po co dopłacać 300 jak możesz za tą cenę dać e, kupić właśnie ten dysk. I podpiąć to odpowiednio. No nawet tani. ale tanie. No Ale czarna jeszcze będzie więcej, więcej kurzu, widać, bo no. nie będzie tak się zgodziła z tego. No. no. To prawda. Mhm. No i czarna łatwo łapie uzależnienia. Były w ogóle jakieś fajne gry w Waszym zdaniem i eee. coś się pojawiło przez wakacje? A przez wakacje czy w, no. w ogóle do końca roku? Przez wakacje, czy coś się pojawiło. Czy coś wyszło Ciekaw? Nie wiem. Bo ja mam na przykład takie wrażenie, że kurwa po prostu nic już A, nie ma. A było to... Stepping Todd! Tak, to było. To i ja się wszystkimi jarami no, no, trochę ci też jarem. No ktoś trochę to Tylko pogramęś, nie? Pograć trochę. W demo mm. w Na tego. steamie? Mm. Demo. Spoko. że spoko. No, no, Mm, w ogóle jest fajne to, że... Mm, yy. Ale nie dał, nie kupiłbym tego. Nie, nie kupiłbyś? Dlaczego? Nie. No to jest taka... Nie ma... Jak bym to nazwał, nie ma jakiejś e, tożsamości, nie, I tak... Myślisz, że jeśli jest nie taki. Nie świadczy o tym, że ma coś już? Nic, że akcja dla mnie jest kurwa po prostu totalnie przeciętna. Aha, no to nie. Może zebrałem zagrać, nie? wszystkie Ja nie będę jej brał. Ja też było coś takiego, Johnny kurwa takie gówno. strenghold Co, no, to to jest stary, to jest taki strenghold tylko z lepszą grafą, mówię. No, trochę czasu minęło Do tego czasu, kiedy to już było. strenghold Dobra, jebać to. totalnie. Jeśli chodzi o Sleeping Dogs, to mm, miły ukłon w stronę mm, zawszonych pacjentziarzy, kurwa, mm -hmm. od Square Enix, Ponieważ trochę zadbali o, o wersję na, na, na kompa, wydali jakieś tekst, mm, tekstury wyższej rozdzielczości i podobno ta mm, wersja na PC nie jest totalnie spierdolona, jak większość portów z konsoli, w ogóle to Pani nie jest port, czy coś takiego. Wiesz co, generalnie ja myślę, że od pewnego czasu jest tak, że te wszystkie gierki są jakoś... Nie, powiedzmy w 80% pisane tak to samo, to nie? No. Back, back, i 20% to jest, to jest ta różnica tak sobie... tekstur tak no. naprawdę, bo odpalasz sobie Sleeping Dogs i jak masz podpiętego pada od Xboxa, to wiesz, wszystkie menice masz, masz no. tak jakbyś gra na Xboxie, mhm. nie? Tylko masz zajebistą grafikę. Mhm. No i taka jest różnica. Jak się odpali na najwyższych detalach tam na ultra, no to kurwa jest taka, taka no, sieka. się. Jest, jest mocna sieczka, no, że tak powiem. Nie lubię tych porównania, gdzie są screeny. Lubię porównania, gdzie są filmy, bo no, jakby jest, więcej się rusza, to jest ciekawiej. Ale um, też zawsze masz kompresję, nie? nawet jak, jak no, masz no. na YouTubie, to też nie widać. No, tego to jest, wpływ, nie wiem, nawet 10 puścić 10,80, 10,80, tak jest. Że jest to, wiesz, jakimś przerobianym mm. do tak tego jeszcze no właśnie, no, flash no, i tak dalej, no. dalej, to nie jest jakbyś. Poza tym jeszcze kurwa, jak to... Dobra, mniejsza. Um, ale jeszcze no. takim był układem w stronę... O, bardzo uszło. No, Borderlands. i I widziałem dzisiaj trailer i bo zainteresowała tego. Moglibyśmy sobie, że tak powiem, spróbować. zapodać. Mhm. Zapodać. Że tak, no i możemy sobie spróbować. no napisz maila, odpowiedniego, do kogoś nam trzeba. Wydaje się samego, jeśli to jest nasz ulubiony wydawca. No, możemy tak. też... się kupić Senegal. Jest ale... generalnie coś takiego, no że jest oczywiście wyższa rozdzierczość, ale może szans, bo jedynka była trochę z tego, co ogarniam, spierdolona delikatnie, jeśli chodzi o PC, bo za dużo należyło się tych konsol. A, I tutaj po prostu jest sterowanie dobrze dopasowane, menusy. Nie wiem, można sobie wszystko dobierać, wiesz, jak to, bo kiedy wyszło Dark Darksiders 2, <grym <grym tak? to też trzeba całkiem tak? spoko zajebista. to ustawienie graficzne było to, to bardzo mało i wszyscy na To, eee, to ci powiem, jakie były ustawienia graficzne, nie było ich po no, bo, też, Coś jak ustawienia w Dark Souls <grym <grym na PC. Oj, nie, no nie ma po prostu, stary, jest Darksiders, odpalasz i... Masz menu, nie? I hmm. wybierasz sobie na przykład. O, gamę hmm. można było sobie zdjąć no. i, i nic więcej. No, e, no to w wersji, znaczy wersji, no wersji, i gra wersji... przecież to wyglądała kurwa jak Kupa, nie? bo właśnie widać taką różnicę jak masz gierkę teraz na, na PC uh -huh. i odpalił się taki Darksiders i on odpala, z, załóżmy z tymi detalami, odpala się też z detalami Medium, tak jak nie wiem na Xboxie. No a wcześniej, nie wiem, grałeś sobie w Maxa Payna trójkę i miałeś wszystko na high, no to widać po prostu, jest taka różnica w teksturach i w ogóle w jakości tej w wykonania tego. Słyszałem, że niektórzy ludzie umierają po tym, jak widzą tekstury macie Payne'a. Tak? No w oczy w nich chodzą żywetki. Ojej. No, czytałem, tak jak internet szybki zabija, potem też powoli. No. I właśnie wrócę do tego bardzo raz, tylko, że, że można tam sobie wszystkie te pierdołki dobierać, typu zakres widzenia, pole widzenia, coś takiego, nie wiem nawet ten hat, cały, tak? można sobie jakoś tak dobierać wielkość i, i tak dalej, więc e, widać, że, że deweloperzy powoli mm, chcą czegoś nowego, tak? Pokazać, że, że trochę się marnują na tych na sprzętach obecnej generacji, ale i tak ciągle, myślę, że całkiem sporo wyciskają jeżeli i te gry na konsoli wyglądają świetnie, znaczy świetnie, no całkiem dobrze. Ja myślę, że to jest kwestia też tego, że gra sobie na konsoli, to nie wiem, ja grałem tam na 20-baro ekranie, to zupełnie inaczej to odbierasz. No. I masz wyjebane, czy to jest tam HDR. Generalnie wszystkie gry na Xboxie są w HDR. No, normalne jest full HDR. <laughs> Właśnie. I, nie, i nikomu, staraj, nikomu to w ogóle nie przeszkadza. Nie? No. Nikt na tym nie myśli. No i jest. Siedzi sobie wygodnie na kanapie i gra, niczym się nie przejmujesz. Natomiast jak już grasz na PC i masz... Ry w monitorze, no to chciałbym żeby to jakoś wyglądało. Zobaczysz ząbki to od razu kurwa! Właśnie kurde nawet nie, nie o to chodzi, nie? Ja tylko ja myślę, że naj, najwięcej takiś z mózgu to robią te screeny, które są gdzieś tam publikowane, nie? Czy to na stronie producenta stary mówisz kupujesz sobie grę no, na No na przykład nie, ale kupujesz sobie, nie wiem, właśnie takiego Batmana, patrzysz, nie, wygląda to zajebiście, a potem odpalasz sobie na low i kurwa po prostu płakać się chce, nie? jeszcze ci się chodzą. <laughs> Zajewisty tytuł, kurwa. No, jeszcze wyszło z takich gierek, które wyszły w wakacji, to mi się przypominało. No to trochę się działo przecież. Trochę się w sumie działo. No. Ale no. no. w sumie bardziej leci, no to już bardziej. No teraz wyszło. No tydzień ja temu albo dwa. No to było. Wyszły w wakacje na początku. Wyszło, no, wyszedł, po Na początku sierpnia. Counter Strike. GO! GO! I go. mogę wam powiedzieć, że jest zajwisty. Pytasz się trochę? Jest zajebisty jest warty 40 zł, które no sobie zapadnie. za niego żądają. Wygląda kurwa świetnie i nie jest tak zjebany jak Source, że jak ktoś grał nie wiem, w csa 1.6 i potem grał w sosa to to było zupełnie inna gra. teraz jak odpalasz sobie tego GO, no to jest tak jakbyś grał w 1.6 tylko z zajebistą Naprawdę grafiką. Naprawdę jest zajebista? A jest, jest bardzo fajnie to wygląda i... Um, Trochę, trochę porozmaici i też rozgrywkę, więc jest. chyba no, dużo trybów, co teraz. Jest kilka nowych trybów, ale są, jest ten standardowy tryb podzielony na dwa modele rozgrywki. Jeden jest taki amatorski mm. bardziej, a drugi jest. Dla prosów, czyli nazwijmy, to nie wiem, jakiś tam ligowy on się nazywa, nie? Czy turniejowy tryb mm. rozgrywki? I wtedy masz tak, że pierwsza runda jest zawsze załóżmy na noże, druga jest pistoletówka i tak dalej, i tak dalej. Nie? Na tych sederach, z z automatu. No i z tego co orientowałem się, taki, grałem sobie trochę, wiem, przez dwa tygodnie To jest jedno z najciężej, gier, w których najciężej jest zrobić jakiekolwiek achievementy Po prostu tak, kurwa, trzeba drugi Trudniej niż w Red Dead trudniej, bo musisz tam wbić po prostu tak kosmiczne ilości, załóżmy, killi, fragów, i fragów mhm. tak Z jakiejś broni, że jest horror po prostu Totalne Pograłeś sobie to trochę, tak rozumiem? Trochę pograłem, no Se. A co jeszcze z takich rzeczy wyszło? Co do jakie to wychodziły. Dodatki do BF-a wychodziły. Pograłem se. w Armored Pograłem w se. To ten ten ten nie, tego nie ma. Konkurent. Nie, nie ma. A bo ty nie masz premium. Nie mam premium, no. A po, pograłeś w twierdzy Donia? Co to jest twierdza Donia? A mapa z tego, z no to grałem, no. Twierdza grałem. Donia? Tak no też nie raz pamiętam, no nie pamiętam. Wiem, że mieliśmy z tego bekę raz, jak? Bo nagrywaliśmy tak podcast i macie. O, tu teraz sobie pograłem BFO. Stary, ładuje się mapa, twierdza Donia. Co, Zajemista No możliwe. No właśnie Close Quarters jest fajnym do dodatkiem. A bo... coś masz jeszcze, bo tam chyba coś jeszcze wyszło w Nie, no teraz wyszło tylko ten armor. Tylko... A to miały być łatszy. Co? ja być ŁA3 do dodatki. No to jeszcze będzie kilka, no dodatków jeszcze. będzie. Wyszedł wcześniej jeszcze tam Back to car a to, to, to, to było to wujowe na premierze na premier. Do na premiery super. <grym> eee, nie, nie to... możemy tego biwać do pudełka, wcale nie mamy gotowych map. Myślę, że. Koło Squatters jest zajebisty, to muszę przyznać te. Mm, ten dodatek z tymi czołgami i z tym lataniem po mapach kurlo to nie, specjalnie mnie to ja. nie raczej ja właśnie mnie czołg, czołgi zawsze jarałem no jara. stary, zabiłem chyba jednego typa od, odkąd gram w BF-a w, czołg, tak? w czołgu w no ale w ogóle nie, nie nie. bo ty na noże idziesz ja no, no, na teraz. ja muszę się przyznać, że w ogóle nie umiem latać w bf i zawsze, kupam, zawsze siedzę na działku i napierdalam fraki no, więc to jest fajne Coś jeszcze wyszło? Tosh 2 wychodził teraz Wyszedł Wyszedł Indie 6 chyba? No i Indie Bandus kupiliśmy też, z Rezondhem też Raroth pograf w 1 Light 1.ko, powiem Zajebisty jest Tosh 1, 1.ko, bardzo no. mi się podoba ja jeszcze nie Szczerze nie mówiąc, jak widziałem na gameplay jakieś tam z Tosh Light to gdyby zrobili grafikę trochę bardziej w stylu tego, nie wiem, pierwszego Diablu, taką bardziej mroczną mm. i trochę to tak stargetowali bardziej takich hardkorów to to by się zajebiście sprzedało Ale chyba czemu tak się zajebiście sprzeda? Oczywiście, bo, tak, bo kosztuje 7 stare tak, i... ma zajebiste oceny ma 9 czy coś takiego, że 9 i wiem ja sobie nie widziałem z wójki, ale 1 mi się bardzo spodobała tak naprawdę Przyszedłeś? Nie, jeszcze nie No ja no, trochę grałem żółka. teraz w jedynkę na... Bo grałeś pandy! Tak jakaś jakoś w tym tygodniu nie i byłem po prostu w szoku nie bardzo fajnie się gramy nic się to tak naprawdę biało nie różni no to jest to, to naprawdę w sumie nie wiem był no, grafika tak naprawdę do tego wiecie czego mi tam brakuje bo wszystko. nie nie to... no, kurwa Maciek minęły Ale... wakacje i to nie brakuje cystku nie bo ja stary odrobiłem wszystko. lekcje a to dobrze dobrze Eee, nie, generalnie mam takie wrażenie, że właśnie brakuje takiej bullshitowej, kurwa, historii chwytającej ze serca, wiesz co, co ma. Takiej Warfare. No, dokładnie takie... tak, stary, i taka historia jest w Modern Warfare, taka jest w Diablo, że wszyscy, kurwa, chcieli to przejść żeby się mhm. dowiedzieć, co jest na końcu, potem się wszyscy wkurwili, że było tak chujowe zakończenie ale generalnie jest jakaś, w ogóle, historia wokół tego no, Natomiast w tym slajdzie, to slajdzie, ma... to mam tak wyjebane na tą historię, centralnie mam Nie wiem, nie, tą, nie wylega, to, bo chodzi o to z tym, tą... Ember, Ember, tak, po, że to jest jakaś tam coś daje, daje to moc, ale ostatecznie to ma świat. No, tak, to fajne foto. Serio, to jest bez sensu, no nie warto, nie, nie że tak klikasz, klikasz, klik, no. klikasz, klikasz, klikasz i przewidzasz się po prostu przez handlę. Oni po prostu ucięli to, ucięli koszta, bo po co no. wydawać na scenariusz i tak wszyscy będą klikać, więc... A w Diablo tam, o, musi być fabuła. Ale jedynka fabuła jest najważniejsza. No i wyszedł jeszcze ten, no patrz do zajebistego diabła. Diabolo, Który... Właśnie kurwa, który trochę zmienił in plus moim zdaniem Bo pojawił się System Paragonów Czyli dodatkowych leveli dobrze Wbierz... Nie, to działa w ten sposób, że wbijasz 60 I potem masz 100 dodatkowych poziomów do wbicia Który bardzo w Diego Niech to tylko z tak przedmioty, tak? Tak jest lepszy drop, za każdy poziom o 3% masz w górę ten drop rate i zwiększają ci też statystyki bazowe, nie? Czyli potem siła i tak, dalej, i tak dalej. więc jak wbijasz sobie ten poziom paragonów, no to masz większe szanse na Inferno, mm -hmm. nie? I jest to o tyle w jakiś tam sposób fajne, że ta gra zaczyna przypominać to, o czym, powiedzmy, nie wiem, było Diablo 2, nie? W czasie, że był jakikolwiek sens napierdania pół po prostu w to, bo jak się wbijało samą 60, no to ciężko, ciężko. Mm -hmm. Ta właśnie. gra, moim zdaniem, naj największą i jest, jest to, że jest jakaś kujowo zbalansowana. Mm. Także się nie chce. Już wola wola się nie No wybrawa. właśnie, a podpowiesz jeszcze dodatków, no to mieliśmy niedawno tę premierę w <grym> Pandaria. kurwa. Kto miał ten? dnia? kurwa dobra. rano, ja miałem wyjęt Ale to no była. Nie wiem jak to było. Ej, no ja... Ej, najlepsze było to, że Ultima, pozdrawiamy, mhm. y, zrobiła nocną premierę. To no. chwali się oczywiście i ktoś napisał, ktoś napisał właśnie komentarz gdzieś na fejsie czy gdzieś tam, że pod ultimą już się rozstawiałem kolejki, że takiego ludzie będą czekać na naszą premierę, aż nie mam serca im powiedzieć, że od rana leży w Santomieku. No. Ja tego samego dnia byłem w piku rano i już tam. Była. Rano, tak? Nie wiem, o której był 1, tak? Już były płaczne na będę w No i czekali, nie? W sklepie, ale ale dostała do tak, no to to wcześniej wystawili na półkę, z A to nie było. Czekaj, bo premiera była z 24 na 25, oni zrobili 25 w nocy tą premierę, tak? To było coś takiego chyba. No, no tak, no a. 20... A ona była z 24 na 25. A oni zrobili jak 25, tylko że. To ja nie wiem, ale że... to. Nie wiem, może z tego co co rozmawiam z Łukaszem, z Który Ultimem. nagrywał z nami ten podcast. Tak, i który z nami nagrywał, i który w ogóle pracuje w Ultimie, to... Nie mów, nie mów, bo to wiesz. Nie, no Wszyscy będą wiedzieć To opcja tego typu, a propos, tej, a propos tej premiery, to raz, że w ogóle jak, jak można było te kolekcjonerki Zgadnąć w dużej ilości, a że było tą kupę jakiegoś sprzętu Nie dla tych pojebów, co robią sobie Tak, te myszki, klawiaturki, klawiaturki Tak, <laughs> a propos Mogę powiedzieć, po pół roku posiadania to, że Polecam myszki lasera, natomiast klawiatury To kurwa, w życiu jeszcze Drugiej tej firmy Tylko Apple No, żebyś wiedział, Apple albo, nie wiem The Logitech, a w ogóle tak mnie wkurwił Razer, że doszedłem do wniosku, że jak będę kupował klawiaturę, Że jak, że jak będziesz pro graczem, to nie będziesz nosił i klawiatury yy, na koszulce. Żebyś kurwa wiedział. Nie wiem, <śmiech> powiem wam... Specjalnie im to kurwa... Stary, gra. nie no, powiem ci o co chodzi. Instalujesz sobie sterowniki do klawiatury. I w pewnym momencie, jak grasz z w bf po sieci, normalnie nie działają guziki. I co musisz zrobić, Zamurkować tam na dół, gdzie masz tego kompa, wypiąć ten jebany kabelek nie? od USB, włożyć z powrotem, bo ona się zacięła No co wpadłem na taki zajebisty pomysł, że nie zainstaluję tych sterowników, Uuuu. dlatego to się nie będzie zacinało Jebać system! Dobra, tak, nie zacinało się, ale odpalił się nowy błąd To są takie guziki do sterowania no. Windows Media Playerem, jakimś no, no, no, Tak, No i słuchasz tam załóżmy muzyczki, nie? Słuchajcie, ja o kurwa, Violetta Villas, najnowszy kawałek po śmierci Violetta Villas, no. najnowszy kawałek? No. Gdzie? Zajebisty song Kurwa! Mam nadzieję, że to zremiksują No, dokładnie Chcę tam słyszeć w klubie no I nagle stary ta klawiatura Violeta I nagle tak ta klawiatura zaczyna ci cofać te numery na początek playlisty Remiks no, kurwa! I tak czeka I Violetta Villas z początku działalności da ci no dokładnie tak stary, no i e, to jeszcze bardziej cię a znowu musisz się wciągać za tego kombat, czy się klawiaturę, wpinasz, grasz, grasz, grasz, zacina się, <grym w komuś> Więc od razu sprzęt Razera, no niestety. No to kurwa, może jesteś za, za, za mało pecy nerdem, bo tam trzeba zawsze coś ustawić gdzieś. Nie wiesz? no jasne, kurwa w w w filmu, ale kurwa w BIOSie, żeby zaufgrade'ować, nie? Pierdolę, to kurwa, wolę ją dalej stale grą. <grym> Zadyszka. Też chciałem właśnie powiedzieć o tej Pandarii całej, że kupiłem sobie abonament do WoWa na miesiące i miałem okazję tam pograć trochę, nie, w te... Po, paczu. Paczu, po paczu, no, czyli tak naprawdę w Pandarię bez Pandarii, nie? No to zmiany są kurde zajebiście to jest moim zdaniem no, no, tak się. Tak już nie to... trzeba nic zrobić No tak naprawdę nie, tak no... i wyraźnie. No proszę, cię ustawiasz tylko skillę na odpowiednio i nie musisz w ogóle nic ustawiać. Tak wybierasz tylko specjalizację i lecisz. I samo no, się no dobra, to pomijam, nie bo tą gram na wyższym poziomie, ale chciałem. No, <grym> na wyższym poziomie to... trudności. Nie, no po prostu już stary miałem wyjebane na to, nie, nie rozbijam postaci. No ja też ja, znaczy nie rozbijam, no 80 fukaszono, ale no, nie może. Eee, tak, a na jakim sobie? Na no, no, prywatnym. Nie, co? nie rado, rado, radom grasam rado rado rado. tak to, jest co? Słuchaj. Słuchaj. to, co mi się Słuchaj. bardzo Słuchaj. podoba w tym miejscu w Pandaria, to to, że eee, ten niebanny system znajdowania dungeonów w końcu działa. Mm. Bo... Pinder, no, to w końcu kurwa to zaczęło jakoś działać. Eee, przez to, że jakby uprościli ten sposób, ten system rozdawania tych skili, kupowania tych talentów i tak dalej, jakby człowiek zwracał uwagę na inne rzeczy, nie? I ja teraz napierdalałem te Dunjomy na 85. I jak już ogarnąłem, jakich przedmiotów muszę szukać, no to wiedziałem, nie, że muszę po prostu expić teraz, powiedzmy, item level, nie, żeby wbić no. się na, na rajdy tak naprawdę. To jest spoko, tym item level, to mi się podoba. No i jest jakby, wiesz, pokazany jakiś tam próg, nie, do którego musisz mhm. dążyć i czegoś takiego mi tak naprawdę brakuje e, w tym jednym Diablo. diablo. Aha, no. to, to wiesz, że jakby nie masz sensu, bo system jest ten sam, nie, musisz siedzieć, kurwa, przykuty do biurka, i szukać przedmiotów, nie? Tylko w WoWie masz jakiś cel, nie? Że chcesz pójść na zajebisty ride, nie? Tam wydać coś Dupe, to nie. No, mniej więcej, jak, się, jak mi się ludzie hardkorowo chodzą łowić ryby bo, bo, bo kurwa, naprawdę. No. Ale ogólnie... Często się to zdarza, prawda? który masz pieśnik, na który masz sobie No, kurwa. No, f ale... czy najczęściej można łowić ryby? No, można. No, można. Jeden ceter? Jeden ceter jest. I to daje się chyba swemu tak? Ten pet w ogóle jest zajebiste, bo możesz się pójść do miasta, wytargować no. ceny i ojebać stawkę. No. Ja pierdolę, zajebim petem. Wyczargować ceny? Tak. Ta, on co, Ta, co na Allegro, kurwa, to sprzedało? No. Ej, za tę zbroję to 20 mogę ci dać. Nówkę mam za trzydzieści. Właśnie będę robił takie a propos, kurde, sprzedaży. Będę robił w Diablo e, Experience tak, i będę sprzedawał takie, te nazywa, tajemne księgi zakleń, czy coś no, takiego, nie, kurwa do tworzenia itemów, nie, u Kowala. Tam możesz robić jakby u Kowala przy tym, jak znajdziesz jakiś schemat itemy, nie, I musisz zbierać różne przedmioty, żeby stworzyć jak, jakąś tam broń. No, no i, ha, i no, słyszałem, że można sprzedawać to po 10 eurocentów, nie? Za hajsy, ja tych ksiąg mam stówę, nie? Więc zobaczę, czy kurwa zarobię na tym 10 euro. Kurwa macie na Jakbym zarobił na tym 10 euro, to jestem 45 zł do przodu no, na gównianych no to... kurwa książeczkach. Marcie, kurwa, następny podcast czuje, że wiesz, w jakiejś willi, kurwa, podpłaszczonej zagrywań, <co, grywa> i wyjebanej no, Ale wyobraź sobie, stary, że na tym kąpie masz bota, na tym kąpie masz bota i na moim mam Na bota. tym kompie nie pójdzie... Pójdzie, stary. Oczywiście? bo bota? No pewnie, że tak, na na detale. Kurwa. kurwa, i ty kupiłeś kompas jak twój twój a zamiast kupić <grywa> lapa za dwie stówy od Radolfa. Jaką tam masz kartę się... graficzną? Nie ma karty graficznej. No, nie ma, ma karty, <grywa> dobra, to nie pójdzie ci. No wiesz, tylko tekstowe, wiesz? No w trybie tekstowym, kurwa, odpala wszystko. No dobra, no to na dwóch kompach, to u ciebie, kurwa, pójdą dwie instancje dobro. <grym> A Radom, kurwa, na telefonie z Androidem odpali sobie aplikację do bo sprawdzania statusu, kurwa. Nie, bo jest stary. Stary jest nawet do tego bota do Diablo aplikacja w Android markecie i w App Store do sprawdzania statusu, jak tak? bot sobie, kurwa, radzi, stary. No, no, nie, nie. no to i to dlatego uważam, że ta gra jest kujowo zbalansowana, bo jak doszło do, do takiej sytuacji, że gościu kurwa, który stworzył nielegalny soft, nie, tak naprawdę, do no. hakowania gry, stworzył no. też kurwa, mobilną, która jest w oficjalnych marketach dostępna, no. do sprawdzania, do czekowania, jak idzie twojej postaci, nie? Mm -hmm. No, tak jakbyś miał program do tak, który ci sprawdza, czy... No tak, no. Mm -hmm. No to jest to, kurwa, horror, po prostu. Chociaż ja na torencie ściągam zawsze kolejne tak jak to powiedziałem Maćkowi, jak się raz zapyta, dlaczego mam e, torrenta zainstalować, to powiem, że kolejne dystrybucje Ubuntu ściągam No tak. Jestem Poza tym, według polskiego prawa można ściągać i można udostępnić. Się. Co się jeszcze no, w tym świecie? No ja się, mówi, przykład, ja się na przykład zajebiście zawiozłem. Mm, teraz jak już masz peceta, Bartek, i nie masz konsoli, oczy pewnie. Ciiło, kur... Cześć. Cześć. nie, nie! nim, nie, no. nie, nie no. możemy wiedzieć! Nie. nie! Nie obijaj tak, kuli Ślijne. się tam <grymne> Broniłem <z> pierwszą. Teraz <grymne> na, na <wiosy grymne> Będziesz chciał na sobie to. kupić jakąś grę i 30-megabitowy łączek, będziesz chciał sobie kupić jakąś grę przez sieć i wejdziesz w, ten, w pewnym momencie na gog.com i pomyślisz sobie, kurde, to jest strona zrobiona przez Polaków, to są zajebiste ceny, no właśnie, kurwa, nie do końca, bo no są to. ceny jak na Steamie. Nie, także w sensie nie. I wtedy odkryłeś w sensie, najlepszy sklep nie. w polskiej sieci, KJP. No, no, gdzie nie ma, są... to ma jak ruskie klucze, nie? No, są kurwa, dość atrakcyjne ceny. są duże atrakcyjne, bo przy okazji nauczysz się wschodniego języka. No czego, kurwa? Bardzo nie żartuję. <laughs> um. No często dodatkowo... Chuj, no. że Maxa Paj na trójkę musiałem się też z toaletą, który nawet jak kupiłem ten jepanek klucz. Życie. Kurwa, to mnie tak rozumie. Ale brak, to prawda, to do Humble No. Jaramy się. Ja też jadę. Chociaż ja jest jest... Kwota, no, się jajam. Poczekaj, tutaj dajemy najniższą kwotę, ale jaramy się. za dolara, nie? Bo jestem kurwa biedny! Tylko że był ten... E, Klucz nas no. steam nie? No. Okay. Ale generalnie musicie mieć oko na to, bo, bo... no bierze. Ja żałuję, że przegatliłem... Ja nawet na Androida kupiłem tak. jak było. No. No, tak tak, tak, tak nie, to było kilka gier, fajnie, kuchu, ale fajnie jest to, ujaśnia. że, że no, dają Ci jakiś zestaw i jest jakaś ta gierka za średnią cenę, jeśli zapłacisz więcej mm -hmm. niż wynosi średnia i jeszcze po tym dorzucają Ci kolejne gierki, 4 tak, no, czy były pięć, poprzednie, które były i to jest spoko, tak, bo mm -hmm. ja ostatnio dowiedziałem się właśnie, że do tego, który jest obecnie, tego bundla dodałem 4 i przypomniałem sobie, że przy okazji wcześniejszego dorzucili jakieś gierki które w ogóle nie aktywowałem, bo nie wiedziałem, że tam trzeba wejść znowu tam, w tą stronę, gdzie, gdzie dokonałeś tego zakupu. I kurwa zrobił mi się nagle trade, Super Meat Boy i Beat Trip Runner, bo z tego co jest teraz. Beat Trip jest głównie. E, co jest Dobra, mniejsza, ale. Ale Super Meat Boy zajebiste. No nie nie nie, nie się, ale po prostu, że wiesz, no to dana niespodzianka, dotko, mm -hmm. bo dostałem jakieś gierki fajne, które są, wiesz, no indie, no to zawsze trzeba tam sprawdzić, nie? Warto sprawdzać. No, tak, no, naprawdę tak fajna inicjatywa i panie Rysiekowi. Czasami mam, znaczy w przyszłości mam nadzieję, że będę mógł dać więcej. No tyle jak kurwa, no kurwa kurwa... Oni tobie powinni, kurwa, te dziesięć... Właśnie, kurwa. kurwa! Nie, kurwa, powinniśmy dawać więcej. Powinniśmy się zrzucać. Powinniśmy zrobić Kickstarter tym. Teraz wszystko się robi na Kickstarterze. Myślę, że nasz podkaz jeszcze nie sobie bierz pałę na Kickstarterze. Zwalę tą pałę. Co 6 milionów, brakuje mi tylko 6 milionów złotych jak to udać Dobra Co jeszcze Maciej, Maciej Nie wiem po chuj Ale przyniosłeś tutaj do naszego studia S1 S1, no Naprzeciwko Naprzeciwko Big Fly bez Adriana że już To też wakacje się wydarzyło też wydarzyło się wakacje I te wakacje spać, bo nie pamiętam kto skąd muzyka tak, czy coś takiego? No, no, doktorowie Z Bioware Stwierdzili, że masa Effect Trójka był tak chujowy, że nie jestem się już podpisywać że po żadną grę. No właśnie, myślałem, żeby że sobie kupić, bo cztery tych kosztów. Chciałbym dawać ją do płatku i tak mnie rozkłonić, czy coś takie tańsze, z gierami. Ale pomyślałem sobie właśnie, że kupię tą grę, którą przyniosą do was. Właśnie i Maciek przyniósł fajną grę, która się nazywa Batman Arkham City, bo Maciek oglądał Batmana, który też już w wakacje. Znaczy... No właśnie w sumie więcej filmów wychodziło fajnych kurwa, bo to gierek. nie No, no, no, i co teraz wyjdzie? Tylko Assassin's Creed i kurwa, No i zizona, mówię Ci, spójrzcie na, film, na film, Hitman, Hitman też wychodzi teraz. A, no, tak. a, no. I Far Cry tujeczka. Far Cry nie No a że będzie spoko. Tak? No, Crazy's coś osością, nie już Tak, ale będzie, nie, bo na Xboxie jest dużo gier, fajnych. Może być, jeśli ktoś lubi Force i lubi strzelać do kosmitów a jeszcze sobie mhm. kupiłem, a propos tych zajebistych gierach, jak to sobie konsolowe, to kupiłem sobie Need for Speed a, a... jak to się nazywa, No to jest z... ostatnie, no? Tak, no nie wiem czy jest tak, no, no. no i powiem, że przez pierwszą godzinę nawet się nie zabawiłem, a nie przeszedłem, się skończyłem, kurwa, zanudziło mnie to gówno. Obokuję, no gokują na pewno. No trzeba chyba kosztową KP polecam. <grystanie> do Origina? No to, to oczywiście, że tak. Masz oh, system. Właśnie, właśnie to jest zajebiste. No w tej i, to tak, tylko że masz kurwa Origina. To wpływa. Dobra, przyjął coś gra, która się nazywa Batman Arkham City. Rozumiem, że wszyscy graliście. Game of the Year. Ja w to grałem, już na w to grał, więc możemy do niej zadzwonić. Teraz w Tokio jest, nie w Tokio, w Japonii, która plus 7 od 21. Ojej, po czwartej. Ojdzie? No, to... Ojej, to... no to Sam raz po budeczkach. No i nam opowie trochę o tym Nie, ja, ja dużo oglądałem. Dużo oglądałem. Ale nie, oklaski, też no ja też... Maksam fajnie oglądałem. maksa fajnie oglądając. E, ale też przeszedłem fabułę, dodatkowo na, na tym New Game Plus i robiłem te challenger w tace. A widzę, że masz edycję goty, więc w ogóle wyjebańczowe wszystkie dodatki. I dla mnie to jedna z najfajniejszych gier, jakie wyszła w tym roku i jakie grałem w tym roku, bo jestem kurwa bie. No i mogę ci powiedzieć, że zgadza się z tobą 100% stu grałeś Zajem? Grałem i mnie tak kurwa znudziło, Mówisz? po nie wiem, dwóch, trzech godzinach już nie miałem w ogóle ochoty No dobra, rok. a jak z tym? A tutaj jest zdecydowanie lepiej, już sam początek mnie rozpierdolił. Zajebiście to się zaczyna i wiesz... Y no mi brakowało na przykład w tym pierwszym Batmanie czegoś takiego, co jest w tych, jest w tych filmach Molana, nie, że był taki szok, że w ogóle to jest zupełnie coś innego, jako obczajałeś sobie, nie wiem, Batman Początek, chociażby, nie, że jest fajnie poprowadzona historia tego gównianego um, superbohatera, no i tutaj jest tego też tak trochę... I'm Batman. Tak, to Batman! Musiałem to teraz Nie, bardzo mi się podoba, no. Bardzo Aha, to te... dobra retencja, bardzo profesjonalna. No stary, no bo kurde, grałem dwie godziny. To, co cię A to rzeczywiście można było. A tu coś, jak się spotkaliśmy, dodaję, że. Zresztą powiesz, o tym, jak zainstalowałaś tam grę. No, no właśnie, bo chciałem. Chujów 100, trzeba nakłać płyty. Są. No w są prze... trzy... trzeba chujów 100 Stoł. są, są, są, są trzy płyty, no ale pomyślałem sobie tak, kurde, kupiłem oryginalną grę, no bo chcę wspierać tych. Słuchaj, twórców. musicie to posłuchać, bo wiecie, no, na PC rzadko zdarza się, kiedy ktoś kupuje pudełko. Dokładnie. Fajno, jeszcze coś pokażesz tego, ale pokażesz? Wszelelelelelu, płyt. powachuj, pójdę. Kurwa, ale popsujesz. Dobra, dobra, rozciągnięte, więc możesz rozjechać. Może <laughs> to będzie wygodniej, o. No. o dobra, słyszycie? Dobra. Słyszycie? No, tak to Dobra, ale porysowałeś, kurwa, na ale już teraz z ok. no będą. No cóż, trudno. No. A No i dobra. Kupiłem tę grę, ale mam taki niestety mały problem, że nie mam żadnego napędu optycznego w kąpie. <laughs> Dobra, nie ważne, poczekaj. No i opcja, opcja jest tego typu, że sobie pomyślałem, zrobię kurde standardowo, tak jak to można zrobić na zachodzie. Czyli bierzesz sobie taką gierkę, otwierasz pudełeczko. Wyjmujesz instrukcję i wklepujesz klucz Krucik. Od y, gry do Steama No, najlepsze rozwiązanie Dokładnie tak I ściągasz sobie tą grę ze Steama, a pudełko odkładasz na półkę, nie? Żeby się kurzyło Żeby się kurzyło o, żeby, żeby dziewczyna przekładała, jak będzie sprzącać Dokładnie tak To, co zazwyczaj robią dziewczyny, które sprzątają Aby eee... się <śmiech> Ten naturalny, wiesz, e, środowisko a, dla, dla dziewczyn To jest głowa i szyja, nie? No. no, i akcja jest po prostu... <śmiech> jest głowa tej... i sambile Tak z tego typu, że próbuję wklepać ten kod. Maciek kuleję o takim doskonałym. Próbuję, jest dobry. Próbuję wklepać ten kod, ale niestety nie działa. Nauczyłem się już po, po tym, jak kupiłem Heroes of Might and Magic 6 na e, sklepie internetowym Cenegi gdzie było tak, gdzie było jeszcze napisane klucz Steam. I kurwa, jak chciałem wklepać ten jebany klucz to nie działało. Mówię spoko, Cenega kurwa po raz ósmy z rzędu wynesiła własne kurwa klucze nie? Do, do wszystkiego. No, no to mówię, dobra, spoko do kurwa nie działa odpalę mój zajebisty sklep, mam czyste sumienie mój najlepszy kurwa sklep jaki znam Pirate Bay. No, kurwa do pirackiej Zatoki, mam dokładnie! To, dokładnie. <głos> dokładnie <głos> ten e, Wybrałem sobie z menu top gry PC i wpisałem Batman. Znalazłem mi wersję GOTY, patrzę, um, hmm, 18-18 no kurwa, dobra, ściągnę, nie? Ściągam, ściągnąłem, kurde, zainstalowałem, wklepałem ten oryginalny klucz w instalce, no i chcę, kurwa, odpalić tą grę. Co się odpala? Securon. Kurwa, trzeba A bo to jest ma Games for Windows Live. Tak, ja, dobra, dobra. No, A to jeszcze... sek... na to przyjdzie czas, tak? Ta, na to przyjdzie czas. Jest Securon. I w Securon jest, no, prośba o podanie klucza. Mm. Żeby mogli zaaktywować przez metę twoją grę Klopuje ten jebany klucz. Jak kretyn kurwa sprawdzam 8 razy literki kurwa Właśnie jeszcze raz Wyjmijmy Co to jest za litera? Która? Trzecia od tego? te, te końcówka, jakie jak to są litery? GGGGCB GGGCB, nie? No Ostatnia. jak? Nic no dobra, to nawet już wklepywałem w szóstki, nie? Mówię, kurwa, może jestem popiędalony i może. nie wiem. stary, Ale tak, tak już byłem rozjebany. Tą Rzeczywiście to sytuacją... wygląda jak szóstka. Stary, tak już byłem rozjebany tą sytuacją, że patrzyłem na klawiaturę i szukałem podobnych liter, nie? <laughs> to tego mówię, może za mną jest coś nie tak, Ja tak z tobą generalnie jesteś nie tak, ale dobra. to nie jest... To, no, w tym sens... przypadku to jednak masz to... zupełną rację. Dobra, no i nie mogę tego zrobić. Eee, próbowałem zaaktywować to offline'owo, wszedłem na stronę Securoma, wklepuję ten swój kod, wklepuję jakiś ten kod, który generuje ta aplikacja, Chyba mm -hmm. nie ma mojego klucza, nie? W systemie. No to wysłałem im e maila z e, prośbą, że tak powiem, o załatwienie tej sprawy, nie? No. I co zrobiłem? K zaznaczam, kupując oryginalną grę. Zgrałem z tej jebanej płyty, którą sobie ściągnąłem e, z torrentów, kraka! do tego jebanego gówna, zwanego Securon odpaliłem Batman Arkham Asylum wklepałem klucz z tej instrukcji do Games for Windows Live i kurde mi to zaakceptowało, nie? To pytam się, o co kurwa chodzi? No. Co to jest? Płacisz kurde za grę 150 złotych i co, nie mają... kluczy nie pododawali do systemu? No, to jest no i właśnie... No... I w tym momencie, tak jak zawsze, jak nagrywaliśmy podcasty i... Ty na przykład się śmiałeś, nie? że o kurwa jest Diablo i nie da się grać offline. Ha, ha, ha, ha. To w tym momencie zrozumieją o co tym ludziom chodzi, którzy tak e, się, że tak powiem burzą, nie? Że załóżmy nie wiem, znowu DRMy są w Assassin's Creedzie, nie? A A, bo... nie zdejmują, bo Jubisowa nie No ja bo... wiem, no teraz, teraz zdejmują, tak? Ale. No nie, w no, Wójce, w No i... Mam o co chodzi, nie? bo kupujesz po prostu oryginalną grę, a na zachodzie na ogół ludzie kupują te gry jednak oryginalne. Tak, jednak, mają pieniądze a, i... bo mają pieniądze. I, i... rząd nie, nie trzyma ich garści. Tak, i generalnie kosztują tyle samo co na konsolę, więc nie, nie czują, że tak powiem specjalnie tego, że jedna jest droższa, druga tańsza. Tylko mm. gra tyle i tyle zawsze kosztuje. No i przychodzą do domu, i instalują tą grę z płyty. Po czym się okazuje, że nie ma ich kodu w systemie. Nie? No. Bo można się kurwa wściec. No i wnioski są z tego wszystkiego takie, że zajebiście, że są tacy goście jak krakerzy Krakerzy kurwa, bo bez tego bym sobie nie pograł dzisiaj, nie? To już już mowa... pomijam to, że stary, już mówię tak, dobra, na Steamie nie mogę tego gówna dodać, wejdę na stronę sklepu mówię i Może tam mogę jakoś dodać swój klucz i ściągnąć od nich no ze tak. strony, nie? W końcu wiesz, to oni dystrybuują, może mają jakieś swoje te klucze, chuj mhm. tam wie nic takiego nie może zrobić, Star. Zarejestrowałem się nawet na jakiejś kompanii graczy dzięki no, czemu. Ja to mam... Tak, dzięki czemu mam zniżki kurwa w dominium pizza 10% chyba do końca życia. Kurwa! No, macie kurwa starasz pizzę. Bo za gierkę no. tego typu masz 200 punktów, a 10 punktów to jest zniżka tam 10% czy 20. Bo wow, wow, możemy wpierdałaś pizzę do każdego podcastu to no W tej liście. No i co? No i generalnie z takich pierwszych.. Ja jeszcze powiem o tym, co przychodziłeś, że właśnie najgorsze jest to, że mm, twórcy starają się wrzucić piedyliad tych zabezpieczeń i myślę, że to jakby sprawi, że... Ale powiem, a, a, a propos jeszcze tego, bo, mm. bo, bo, bo bym zapomniał. A co jest w tym, myślę, tego, w tym Games for Windows, nie? Mm. A, bo to, ta usługa działa tak naprawdę jako najlepsze zabezpieczenie w tym głównie. Bo On nie pozwala Ci odpalić gry, nie? Mm. No dobra, no nie możesz jej odpalić, spoko. Ale jak nie masz oryginalnego klucza i nie wiem, nie zrobisz jakiegoś tam haka nie? i nie obejdziesz jakichś zabezpieczeń, jeszcze dodatkowych w tym, nie wiem, to się zakłada jakieś tam fejkowe konto, nie, nie, nie czy to coś nie takiego, e, bo generalnie to działa w ten sposób, że się odpala ten Games for Windows Live mhm. i musisz wklepać kod tej gry, którą odpaliłeś mhm. I on zaciąga go z instalki, nie, czyli u mnie zaciągnął z tego, co wklepałem w instalce, z tam z rejestru, potwierdziłem, że to jest ten klucz. On sprawdza u siebie w bazie. I uznajesz, że twoja gra jest oryginalna Jak tego nie zrobisz, to nie możesz zapisać stanu gry I to jest kurwa najlepsze zabezpieczenie No, no bo graj w taką grę, w której musisz, nie wiem, spędzić 16 godzin i na jeden 16, raz To dopiero wiesz, no, wiesz o, co chodzi, no. nie, o co chodzi No to jest kurde hardcore tak? No to po kiego grzyba, tak, tak się zastanawiam Po kiego chuja oni tam wjebali jeszcze jakiś secure, nie? No. W czasach gdzie ludzie na przykład mają Naprawdę jest coraz więcej osób, które w ogóle nie, nie kupują sobie żadnego napędu nie? Mhm. No. Ja tak się zastanawiam, a jak będę musiał mieć płytę włożoną Jak już są no, takie już zabezpieczenia tak, nie? Dobra, ale skończę to, co zaczęłam no, mówić, bo a, wiesz, no, producenci rzucają jak najwięcej tego gówna, żeby wiesz, obronić e, e, siebie przed, przed, przed jakby zmniejszeniem zysków tak, z tej gry, czyli przed pirastem, coś za powiedz pirastu, tylko w tym samym czasie jakby wspomagają to pirasto w ten sposób, że jeśli ktoś kupił oryginalną to jak Maciek, to musisz się z tym kurwa przez wszystkie te, te kroki przejść, a gdyby po prostu ją ściągnął z, wiem, z talenta, no to on po prostu by wrzucił kraka i by wszystko zaczęło działać, by wszystko w porządku. A i to jest niefajne, że nie wiem, jakaś 3 no stopniowa bo to i tak dalej i tak dalej, więc, no, to nie jest w porządku, że, że bardziej szkodzą tym graczom, którzy, pła pracą, tak? którzy płacą i są być w porządku, tak jak mówisz niż, wiesz, niż mogliby to samo zrobić jest łatwiej stary. bo właśnie jeśli płacisz, to chcesz, żeby było łatwiej mhm. jeśli płacisz, no to tak, no, tak jak powiedziałem no, tak. stary, i to jest po raz kolejny, nie? jak y, gra, y, grałem w, tego, w, te, w te Heroes'y szóstkę to jest to samo, stare. ściągasz grę odpala się jakiś, kurwa, Ubisoft Play no, Uplay, y, czy coś takiego i stary, przy każdym odpaleniu gry jest, kurwa, patch ja tej gry jeszcze ani razu nie spatchowałem do końca, nie? Robisz, nie nie mogą nie może ci Uplay ściągnąć patcha załóżmy do wersji 2.70 od razu no. Tylko nie, on ściąga stary z wersji 1.2 do 1.3 Potem no. z 1.3 no, do 1.3.5 No, ale tak to samo to działa patchowanie na ps Co to kurwa ja jest? Z może nie wiem, jakieś ostatnie lat temu no, no to, to, to, to jest To jest, jest, jest hardcore po prostu, to samo Dokładnie to samo było w przypadku tego zastanego Maxa Payna, którego też ściągnąłem z torrentów i klucz posłużył mi jedynie do tego, że mogłem się zarejestrować w tym social club, nie? Mhm. Bez problemu i też te usługi Windowsa działały, nie? No. Tak naprawdę, a jakby źródło pochodzenia płyt, nie? I tak dalej, musi być piracki, no, nie powinno to tak wyglądać, no, kurwa, po prostu. Yes. Znaczy, no, tutaj moim problem... zdaniem oni powinni się kurwa wszyscy dogadać z tym zesłanym Steamem. Czy tak jak ma Electronic Arts, że ich wszystkie gry wchodzą w Origin, nie? I tyle, no, no i mieć, no to wyjabane. No Wiesz, no to jest każdy producent teraz chce mieć jakby swój sklep jakiś, nie? Coś, tak no tak to wiara, nie mają swoje sklepy, ale żeby to działało stare. No wiem, no właśnie, to nie działa. I tak jak, wiesz, powinno być tak, jak chciałeś to zrobić, czyli nie wiem, no, jeśli już musi być tym Games for Windows Live. Ja myślę, że Microsoft tak mógłby tak zrobić coś takiego, mógłby że, tak, że, że kosztuje na przykład. I, no, i tylko sięgasz, no. jest, w ogóle powinna być też klucz na Steama, no. że, że masz na kilka platform jakby no. Ten, ten, ten... No tak jak jest. robią w tym Humble no. in the no, że masz, że ten masz, ten ten masz na trzy platformy, platformy i możesz jeszcze do Steama dodać, czyli no. da się tak zrobić, nie? Czyli no. mogą no, wygenerować no. klucz specjalnie na Steama, nie? Akcja jest po prostu tego typu, że mam takie wrażenie, że przy tym Batmanie są takie zmiany, plus, jakie były z assassina z, z, no, z, z jedynką na dwójkę. No. Ponieważ a, znaczy... nawet jak są te zagadki tam, Riddla, nie? No. I a, jakieś questy poboczne, to one nie są totalnie z dupy. I to, czego się obawiałem, dlaczego nie kupiłem tej gry, jak ona wyszła, pomyślałem sobie, kurde, jak już zrobili jeszcze w tym Batmanie całe miasto do zwiedzenia, to mu po prostu się kurwa, zajebie z nudy. Po prostu wcale tak nie jest, jest zajebiście. Jak ktoś nie chce robić tych pobocznych zadań, to może Można po uznać, jak po sznurku no. iść i ma zajebistą radość z tego, że to miasto jest otwarte i że może za zaatakować z prawej strony albo jeszcze sobie odblokujesz jakieś tam te gadżety, dokona, to zajebiście się po pod po mieście, generalnie fajnie porusza. Jest mm. fajny feeling, jest bardzo płynne, bardzo szybko i bardzo... Intuicyjnie powiedzmy, możesz to wszystko ogarnąć. System walki bardzo, bardzo fajnie. Jest, ja, ja, jest fajny jest, jest jeszcze odpimpowany z tego, co było w 1C. No. może to można trochę już porównać do tego, co było z Assassin's Creed'em 1C. Ja jedynku. myślę, że może że można to śmiało. Być... śmiało. Ale, ale 1 nie była, znaczy Batman 1 nie był tak kulowy, jak Batman no. Assassin's Creed 1 -ka. No tyle, przynajmniej nie ubierzaj ubi Batmanowi 1 bo ja się dobrze bardzo wpadliłem w tej, w tej grze. Nie no, stary, jak ja odpaliłem Batmana 1 to miałem, wiesz, banan na ryju i aaa, zajebista kłodę wielka. Bór, bór. Eee, zajebiście mi się podobał dubbing i to, jak to było zagrane, eee, tylko po pewnym momencie już mi się nie chciało tam ganiać, nie? Kurde, po prostu... Najbardziej mnie wkurwiało to, że się w kółko potem tak biegało, wiesz? Trochę no, do przodu, trochę do tyłu, a tu jakby zwiedzasz to miasto przez cały czas i ale to... Ale też jest takim ma... ale jak to chcesz, być, jak chcesz zrobić wszystko, bo no. to można musisz wrócić do tych lokacji. A, no, tajemnie, okay, no. Jest sporo zabawy. A i zajebiście mi się podoba to, że zmieniają się e, postaci, którymi się steruje, nie? czyli A kobieta kodi no. i batman jest, i chyba jeszcze ten... Tak, hmm, Harry Harulik. Harulik, nie Harulik. E, Ale to jest w dodatku, że no, ja nie miałem przyjemności. Tego, to... Ale tak jak mówię, są jeszcze jakieś challenge, jakieś wyzwania tak, na, na cichę, tego. to zawsze jest po prostu kuj tego, nie wiem, chyba na izbokcie no, mieliśmy 50 kóre... godzin, czy coś takiego tak... tak w, opie... w ogóle, w ogóle... Str strasznie pozytywnie odebrałem ten tytuł i nawet e, takie pierdoły typu nie wiem galeria jakiejś postaci dzisiaj no, no, jest, jest zrobione zajebiście jest Batman taki z tych e, filmów. Batman, tam, kurwa, e, z, z... Blusz, kobieta no. bluz od razu, o nie człowieku. Masz wieczór fapu zapełniony. No jest to, jest to naprawdę zajebiście zrobione. zrobiony tytuł i Zbieramy i... się. Tak. Radolfi. Grałeś jesteś tam? Coś o Dark Souls. Jak powiedziałem Dark Souls, to... Nie, <grym wrogów> nie to właśnie było drugą stronę, bo wakacje wyszła wersja PC i... No, i była zjebana. I była zjebana, i do tej pory nie, bardziej <grym> <grym> rozpierwnego, nie ogarniałeś tego, ale ja miałem przyjemność. Znaczy, nie osobiście ogarniać Dark Souls, tylko czytać. Na początku ona była chyba 1280 na 720, w tej roczacy. Nie można chyba było nic zmienić, coś takiego. I tekstury no. były jakieś takie chujowe. Gra, powiedzmy, wychodzi o północy i <śmiech> chyba, nie wiem, 20 minut czy pół godziny później pojawia się fix, który, wiesz, jakby odblokowuje chyba te wyższe tekstury, nie wiem, po prostu to są jakieś, no, wiesz, techniczne dane, yy, który sprawia, że ta gra wygląda kuj lepiej a, i robi to fan 20 minut, a oni to robili przez rok, powiedzmy, im się kurwa nie chciało, później pojawi się też fix, który odblokowuje chyba ten mm, frame, Rock chyba... frame lock, że zablokowano na jakąś wyższą i rozdzielczość wyższa. No. no i to wszystko robią pani, chyba ludzie, którzy kodowali tę grę, nie ruszają palcem. No ale naprawdę spór na tej konwersji jest to, że nawet nie chciałby się zmienić yy... oburzenia, no, bo no, jak masz grać na klawiaturze, to masz naciśnij A, tak napadlić tym osobem, pojawiać się na ekranie. I teraz szukasz kurwa, i, wiesz, na, jeśli naciszesz A wiesz. na klawiaturze, to nie naciszesz tego A naprawdę. To, to naprawdę? Tak to, to to, to sobie to, to mi się to podoba, to podejście. A... To jest kurwa, polska gra, dziwki no. dla prawdziwych hardwareów. No, awangarda, kurwa! Mówiłem, kurwa, że będą narzekać, że nie niemoż... dla że się steruje, nie? No, awangardowe podejście, odważnie. No, kurwa. Trzeba kupować pady do to gry. To ja się tak. tam, wiesz, to ja się jarałem, kurde, że tam... Właśnie jak w Batmanie nieco tych gierkach, które... Wspierają właśnie te pady Jak się zacznie na padzie grasz No to się zmieniają wszystkie kontrolsy z automaty ruszysz myszką i nagle się zmieniają klawisze na Escape Jakieś tam tego typu rzeczy Właśnie w Alan Wake'a jeszcze grał też tak Na tym Też jest Nie, i Alan Wake zajebiście wygląda na PC. spokojnie Możesz sobie spokojnie odpalić wiesz na High talach I to bardzo dobrze śmiga Fajnie jest zrobione Pięknie, Ani, Alan Wake. grę. Fajna. Anal Wake. Anal... Anal... Anal... Anal... Nasz ulubiony sposób. Chciałem sobie Rage'a kupić też na... Ragę? ta co ta... Nie, taka jest słaba. Właśnie. Może fajnie się strzela, ale jest słaba. A Bulletstone? Bulletstone zajebiste. Kurma, słuchaj, no ma jest wersja. Nie, tam jebać mój balet. Jest... Bo? Bullet Storm? Bo, storm. Tak, no, tak. Storm! Mój no. no, no. no, no. <śmety> <śmety> On powiedział, że, żebym się odpierdali, bo on mówi tak jak chce. A, A ja. teraz ci podam jeszcze jeden zajęty tytuł, tylko że to jest taki A ba, Bullet ba, ba, Storm! No, Bullet Storm! Już teraz mieliśmy z no. Radolfem, że musimy im podesłać, wiesz, pomysł na, na kontynuację Bullet ba, ba, Storm. <śmety> ale słuchaj, ja teraz tytuł gry, to musisz odgadnąć, od, od, od tak? Eee, jak się nazywa ta gra w oryginale? Jaki jest oryginalny tytuł? Uwaga Jaff and Jaff and Powers Przepraszam Uwaga Jaff Jaff Powers to Age of Empires <laughs> Co to, klacuch? Co to jest? To... <laughs> Nie, to jest Radolfa znajomy, Wtedy wymyślił tę grę Waterlands 2! Recenzja! <laughs> Ej, to zauwałeś co zauwałeś Bordy Lance'a? Co? Bordy by gdyby już ten zauwa? Nie wiem, stary, ale ten was znajomy to jest jakiś kurwa... Oni mówią, to jest, jest krotu i jego kumpel, nie ma? Czaj, Fatality. No dobra, dobra, dobra, dobra, to my ten dobra powiedz gdzie jesteśmy, gdzie nas można to znaleźć. Dobra, jesteśmy na... Fejsie? Fejsie, tam na pewno. I tam śledźcie fejsa, bo tam będzie, będzie się dziać dużo ciekawych rzeczy. Yo!